Dobry wieczór, ja nie mam zgagi, tak jak gadam, ale pękam ze śmiechu i tak jak gadam powiedział, mini podcasty chodzą kanałami, także zapraszamy wszystkich podcasterów do tej zabawy, drogi podcasterze, jeżeli nas słyszysz, siadaj, łap za mikrofon, nagrywaj dobranocka. Opowiadaj o tym, że jadłeś ogórkową. Ja nie jadłem dzisiaj ogórkowej. Miałem makaron ze szpinakiem. I nie mam zgagi. <grymne> Dobra. <grymne> Dobra. Trzymajcie się. Trzymajcie się, trzymajcie się. I, I, no. I uważajcie na ogórkową, bo jest zdradliwa. Bezwarunkowo. <grymne> Cześć.